Panie Prezydencie, Ekscelencje, Księża, Arcybiskupi, Biskupi, Czcigodni Księża i Ojcowie Paulini, Szanowni Starostowie tych dożynek, Bracia Rolnicy, Prawdziwi Gospodarze na Polskiej Ziemi, Dostojni Goście, Drodzy Rodacy, Stojąc dziś u stóp Jasnogórskiej Pani, jako nowo powołany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pragnę razem z moimi rodakami, z rolnikami, dziękować Bogu za plony ziemi, modlić ją o pomyślność dla nas wszystkich, dla naszej Ojczyzny. Jak co roku, z całej Polski... Z najodleglejszych zakątków rolnicy całymi rodzinami ze swoimi duszpasterzami pielgrzymują, aby tu w Częstochowie wspólnie modlić się i wypraszać łaskę. Błogosławiony Jan Paweł II w czerwcu 1987 roku w Tarnowie mówił do rolników, cytuję, Rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie, a brakuje. Leży nam na sercu, by go nie brakowało w naszej ojczyźnie. Koniec cytatu. Jak ważne to słowa. Dziś na świecie żyje około 7 miliardów ludzi. Prognozy ONZ pokazują, że w perspektywie 30 lat liczba ludności może wzrosnąć o kolejne 2 miliardy. Będzie rosło zapotrzebowanie na żywność. Musimy sobie postawić pytanie, czy Europa, czy rolnictwo europejskie chce w tym procesie uczestniczyć. To ważne pytanie w trwającej właśnie debacie na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej. Polityka ta powinna być polityką aktywną, opartą o jednakowe kryteria, polityką solidarną i prawdziwie wspólną. Z całą determinacją będę zabiegał o odejście od ustalania płatności bezpośrednich w oparciu o historyczne kryteria i zastąpienie ich bardziej rzetelnymi, wiarygodnymi. Wieś i rolnictwo jest wielkim skarbem, wielkim atutem dla naszej ojczyzny, a nie jej obciążeniem, jak wmawiają niektórzy. Ziemia, woda i inne zasoby naturalne to dobra powszechne. Rolnictwo realizuje szereg zadań publicznych w zakresie środowiska, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego. Szanowni uczestnicy tych dożynek, tradycja dożynkowa jak żadna łączy teraźniejszość z przyszłością, efekty pracy z pokorą wobec natury jest wyrazem solidaryzmu społecznego i szacunku dla pracy rolnika i jego rodziny. Nie był to łatwy rok dla naszych rolników. W wielu regionach kraju Siły natury spowodowały poważne straty w uprawach budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Ponad 1,5 miliona hektarów upraw wymarzło i wymagało ponownych zasiewów. Rolnicy jak zawsze i z tym sobie poradzili. Rząd uruchomił programy wsparcia. W sierpniu ogłosiliśmy nabór na przywracanie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach w wyniku zniszczeń. Zwiększyliśmy limity preferencyjnych kredytów dla rolnictwa. Uruchomiana została akcja na około 1 570 milionów złotych. Pomimo tych trudnych warunków tegoroczne wyniki polskiego rolnictwa jak do tej pory są dobre. Dziękuję za to rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, działkowcom, pszczelarzom. Za trud, mozolną pracę, wyrzeczenia, a także wiarę i pewność, że dzięki waszej pracy chleba w naszej ojczyźnie nie zabraknie. Więcej, nasze produkty o wysokiej jakości wyjątkowych walorach smakowych znajdują się dziś na stołach całej Europy i coraz częściej trafiają na rynki światowe. Eksport artykułów rolno-spożywczych rośnie z roku na rok. Wysyłamy już ponad jedną czwartą naszej produkcji. Wzrasta dodatnie saldo w obrotach handlu zagranicznego. Żadna inna dziedzina jak artykuły rolne, produkty, przetwory rolno-spożywcze mają tak wielką nadwyżkę w handlu zagranicznym. Dzisiejszym uroczystością towarzyszy szereg przedsięwzięć. 21. Krajowa Wystawa Rolnicza 13. Dni Europejskiej Kultury Ludowej Dziękuję w imieniu własnym i polskich rolników Panu Prezydentowi za honorowy patrona, za obecność, to dla nas bardzo ważne i budujące. Pozdrawiam uczestników V Kongresu Sztuki Ludowej. Wśród zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości są przedstawiciele organizacji rolniczych. W ubiegłym roku podczas dożynek jasnogórskich swój jubileusz 30-lecia obchodziła Solidarność Rolników Indywidualnych, a odrodzone izby rolnicze świętowały 15-lecie. W tym roku jubileusz 150-lecia kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich. Gratuluję jubilatom. Jesteśmy wdzięczni za Waszą służbę dla Polski, dla wsi, dla rolnictwa, dla kultury, dla zachowania polskiego stanu posiadania. Cieszę się, że przedstawiciele polskiej wsi w strojach regionalnych Prezentują misternie wykonane wieńce z tegorocznych zbóż ziół i kwiatów. To piękna tradycja. Przy okazji dożynek, pamiętajmy także, że w tym roku dusz pasterstwo rolników obchodzi również swój jubileusz trzydziestolecia. Trzeba dzisiaj tutaj, u stóp jasnej góry, przypomnieć o wielkim wkładzie wsi, rolników, kłopów do Skarbnicy Narodowej. Powołanej od Pługa, Prezydent Rządu Obrony Narodowej na czas bitwy warszawskiej trzykrotny premier Wincenty Witos przypominał, cytuję, chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Koniec cytatu. Warto o tym przesłaniu pamiętać również dzisiaj. Te wartości zawsze były ważne dla polskich rolników, szczególnie wtedy, gdy musieli emigrować za chlebem. Ich tęsknotę do matki ziemi przenosili do twórczości. W wierszu zatytułowanym Pługu mój Pługu, napisanym przez rolnika, czytamy, Kiedy płakałem przy ojca zgonie, rzekł, patrząc na mnie z tęsknotą. Masz pług ten stary i mocne dłonie, nie będziesz synu sierotą. Będziesz ty orał pola i niwy, tak jak porali rodacy, bo serce ojca w grobie zapłacza, jakbyś ty orał inaczej. Warto te słowa szczególnie przekazywać młodym rolnikom. Rolnicy modlą się dziś nie tylko na Jasnej Górze, ale również w wielu miejscach naszej ojczyzny. Łączymy się z nimi w dziękczynieniu za plony. Pozdrawiam wszystkich rolników, ich rodziny. Pozdrawiam wszystkich pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Obecnych z nami na dzisiejszej uroczystości na Jasnej Górze. A także uczestniczących w tym święcie za pośrednictwem mediów. Szczęść Boże polskim rolnikom, polskiej wsi. Szczęść Boże Polski.